Tu program trzeci, wlany poniedziałek o ósmej, Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Niebezpieczna Wielkanoc na polskich drogach, doszło do ponad 40 wypadków, nie żyją 4 osoby. Próba ucieczki zakończona tragedią, policjant śmiertelnie postrzelił ściga listem gończym. W serwisie powiemy także, ile jajek możemy zjeść, by tuż po świętach nie odwiedzić lekarza. Tylko wczoraj w Wielkanoc na drogach w 41 wypadkach zginęły 4 osoby, 49 osób zostało rannych. A że dziś wiele osób będzie ruszało w drogę powrotną do domów, policja zaplanowała więcej patroli i częstsze kontrole. Robert Opas z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę, że wiele wypadków ma miejsce już na ostatnim etapie podróży. Najczęściej, i to wynika ze statystyk, ten błąd relaksacji dotyczy tego ostatniego momentu naszej podróży. Kiedy już jesteśmy pewni, że dojechaliśmy, a na przykład okazuje się, że te kilkaset metrów czy kilka kilometrów od domu mamy przebudowę trakt.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 Mówił Piotr Pokorski z mazowieckiej policji. Okoliczności zdarzenia, w tym użycie broni przez policjanta, będą szczegółowo wyjaśniane. Serbski wywiad miał od miesięcy ostrzegać przed zagrożeniami wobec gazowej infrastruktury krytycznej. Wczoraj służby znalazły dwa plecaki z materiałami wybuchowymi w pobliżu gazociągu Balkan Stream, który łączy Węgry i Serbię. Budapeszt po posiedzeniu Rady Obrony uznał, że była to operacja sabotażowa. Na miejscu znaleziono materiały wybuchowe i zapalniki, przygotowane i starannie zapakowane przewody oraz odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia aktu sabotażu. Przekazał szef serbskiego wywiadu Nic, informując, że służby obserwują. Osobę podejrzewaną i planują jej zatrzymanie. akcja była wynikiem pracy operacyjnej służb wymiany informacji między agencjami i zgromadzonych danych wywiadowczych wskazujących, że osoba z grupy migrantów zamierzała dokonać aktu sabotażu na infrastrukturze gazowej. Równolegle trwa dezinformacja, dementuje, jakoby serbska armia działała w imieniu osób trzecich i preparowała oskarżenia wobec Ukrainy. Sprawa wywołała polityczną burzę na Węgrzech, gdzie za niespełna tydzień odbędą się wybory parlamentarne. Premier Viktor Orban mówi o sabotażu, sugerując. Udział Ukrainy. Opozycja zarzuca rządowi prowokacje, by w ten sposób utrzymać się przy władzy. Agencja Reutera donosi, że w węgierskich kręgach bezpieczeństwa mówiło się o planie operacji pod fałszywą flagą uderzającej w gazociąg łączący Węgry i Serbię. Agata Król Polskie Radio. Jajko, nieodłączny symbol wielkanocnego stołu, jest obecne w tradycji i obowiązkowo na naszych talerzach.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 Jajek dziennie no, jest tutaj niewskazane. A nadmiar jajek u niektórych może wywołać nawet bolesny napad kolki żółciowej, dlatego szczególnie w święta warto zachować umiar. W trosce o lęgi kaczek w regionie Nadleśnictwo Olsztyn przygotowało sześć specjalnych koszy, które już czekają na kacze rodziny. Co ważne, same kosze wykonane są głównie z naturalnych materiałów, takich jak wiklina, drewno czy roślinna wyściółka. Dzięki temu dobrze wpisują się w krajobraz.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 Wracając jeszcze do jajek kilka to od 3 do 9, więc spokojnie można śmiało jeść jajka, a co do pogody lany poniedziałek zobowiązuje, więc dziś popada w większości kraju. Suchą stopą cieszyć się będą tylko mieszkańcy północno-zachodniej Polski. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. 7 stopni będzie w suwałkach i zakopanem. 10 winno Wrocławiu i Wrocławiu najcieplej 12 będzie w żarach. Autopromocja.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 Jeszcze świętujemy na antenie trójki. Sześć minut jest po ósmej. Zaczynamy audycję specjalną. Świąteczny przystanek. Zabiorę w niej państwa do miejscowości, która brzmi w następujący sposób. Warto się słuchać. Jeśli mają państwo pomysł, która miejscowość brzmi właśnie tak, to zachęcam do kontaktu z nami. Mam dla państwa mały upominek z tego miasta, niegdyś bardzo cenny. Kontakt do nas jest mailowy Turski@pa-polskie-radio.pl oraz telefoniczny 22 i 7 trójek. Zachęcam też do kontaktu w sprawie tego, jak spędzają państwo święta, ile jajek państwo jedzą, 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to za chwilę kolejna podpowiedź, a tymczasem gramy w trójce. Utwór zespołu Tok Tok. Zaczął brzmieć za sprawą Krzysztofa Sagana, telefony od państwa odbiera Stanisław Peżyna, a ja nazywam się Paweł Turski i zapraszam w świątecznym przystanku do dziewiątej. Tak, że kawi świąt, on dobry. Czy ta miejscowość to może wieczka? Nie, nie, czekamy dalej. 22 i 7 trójek. Czas na kolejną podpowiedź, jaką miejscowość dziś odwiedzimy, tym razem słowną. O tym, jakie są najważniejsze atrakcje miasta, mówią jego mieszkańcy. Solanki, tężnie, park solankowy. Solanki. Do solanek. Tam można jeździć na rolkach, na rowerze, tam jest grillowisko, tam jest plac zabaw, tam są tężnie, tam jest muszla koncertowa, wszystko tam jest. No i park linowy. Przede wszystkim tężnie solankowe, często porównane z Tak właśnie może dla starszych te tężnie, chociaż na oczy, żeby się przejść, pozwiedzać, powdychać, pospacerować, też jest dobre to. Jest Muzeum Kasprowicza, chyba też kreształt. Ja osobiście lubię... Stawek Szymborza. Szymborza też jest fajny stawek. Przywołówki warto zobaczyć. Jest z nami pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno pani zna poprawną odpowiedź, tak mi Stanisław przekazał, który odbiera od państwa telefony. E, tak, jest to Inowrocław. Gratuluję pani Anno. Skąd <śmiech> pani wiedziała? E, dlatego wiedziałam stąd, e, ponieważ przeczytałam rano e, post na e, Facebooku Trójki. I tak się zastanawiałam, zastanawiałam, o co to może chodzić, no a później już jak usłyszałam, dźwiękował wizytówkę, to, no to już byłam pewna, że to inno Wrocław. A była pani winno Wrocławiu? Niestety nie, ale dużo właśnie słyszałam o tej tężni solankowej, no i być może w tym roku się wybiorę i jeśli się wybiorę, to na pewno pojadę zwiedzić muzeum. Jana Kasprowita. Do Muzeum Jana Kasprowicza za chwilę się udamy w trójce. Pani Anno, proszę się nie rozłączać. Stanisław zbierze od pani adres. Ja jeszcze zdradzę, czym jest nagroda, jaka jest nagroda. To kryształ soli oczywiście. Bardzo cenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czekamy na państwa telefony dotyczące chociażby Innowrocławia czy tego jak państwo spędzają święta. 22 i 7 trójek. Innowrocław. Wszystko jest już jasne. To się wczujmy w ten klimat uzdrowiskowy. Pochodźmy spokojnie w lany poniedziałek po alejkach Parku Solankowego z Grzegorzem Turnałem i Dorotą Miśkiewicz. Kino Bałtyk na antenie Trójki, 13 minut po 8. 22 i 7 trójek to telefon do nas w każdej sprawie. Słuchają Państwo audycji specjalnej Świąteczny przystanek w której dziś jesteśmy w Innowrocławiu. Pojedziemy na wakacje znów do... Wysypiemy naszych smutków w szary mak Żeby w Ino się rozpłynął, bo to Ino jest jak kino Kino Bałtyk, kino słońce, kino żak Pojedziemy na wakacje znów do Ino Sentymentów, senny seans, słony smak czy ludzyna to dziewczyna i czy wpuszczą na do kina? Kina Bałtyk, kina, kina słońce, słońce, kina Żak. On to krótka retrospekcja, zaraz zacznie się projekcja i do filmów predylekcja twa i ma. W kinie Słońce małe dzieci na ekranie księżyc świeci papierowy zaświatowy, srebrna łza. Z kliszy multikolorowej zmierzch w ulicy solankowej, most pakowski, rozrządowej górki czar. Zakochamy się po nie tam, gdzie kiedyś będą też nie słone deszczyk sprawca, Kryszczyny i ramach Pojeźmy na wakacje znów do Ino Tu jest Bałtyk, tu jest słońce, tu jest żak Chociaż tamten sens minął Wciąż potrzebne nam to kino Ino Wrocław, inny obraz To jest oczywiście i Tam czasami bywam. Tężnie są ładniejsze od tych tężni w Ciechocinku. Bardzo ładne miasto, piękne tereny parkowe. Warto pojechać, warto odwiedzić. No i jeszcze przy okazji Muzeum Kasprowicza, które były związane z tym miastem. Także miasto warte zwiedzenia. Jedźmy na wakacje znów do Inu Ino Wrocław, inny obraz, inny smak Chociaż tamten sens minął Wciąż potrzebne nam to kino Kino Bałtyk Kino Słońce Kino, kino Żar Chcą Państwo się wybrać do Muzeum Jana Kasprowicza? Proszę bardzo. Rok 2026 to w powiecie innowrocławskim rok tego poety i to nie jest y, przypadek. Po wystawie oprowadzającej o Janie Kasprowiczu oprowadzi nas Kustoszka Katarzyna Kasiborska. Dzień dobry. Dzień dobry. Janka sprawiedź to syn naszej kujawskiej ziemi. Te związki z Kujawami wyprzmiowają w jego, zwłaszcza w pierwszej części jego twórczości. On się tutaj urodził, tutaj w Wino-Wrocławiu chodził do szkoły. Kiedy się urodził w Szymborzu, dokładnie 12 grudnia 1830 roku, to była wieś. Wieś kujawska, rodzina uboga, matka nauczyła Janka czytać, pisać i matka zaszczepiła mu też miłość do naszej pięknej kujawki. Ziemi. Choć później Kasprowicz romansował z innymi terenami, to jest między innymi Lwów, a koniec końców wylądował pod Tatrami. Tak, tak się jego życie ułożyło, że te dwadzieścia kilka lat tutaj spędził na Kujawach. Kiedy miał 10 lat, matka postanowiła go kształcić. 10 lat chodził do szkoły, do gimnazjum. Gimnazjum humanistyczne, ale też z drugiej strony pruskie. Nie było mu łatwo chłopcu, ubogiemu. Często ten nasz Kasprowicz, kiedy była przerwa w szkole, kiedy jego koledzy szli do domu na obiad, to Janek, ponieważ do Szymborza, to jest około 5 kilometrów, szedł z kajetem pod ruiny kościoła. Tam, jak potem pisał wśród starożytnych ruin, czytał i pisał swoje pierwsze wiersze. W języku polskim. W języku polskim, tak. Kasprowicz był buntownikiem, organizował spotkania z kolegami Polakami, i po jednym z takich spotkań w 1880 roku, to było spotkanie z okazji Konstytucji 3 maja, kiedy przyszedł rano do szkoły niewyspany. wdarł się w taką dosyć konkretną utarczkę z nauczycielem Niemcem, o której musiał opuścić mury szkoły. Jesteśmy w sali, która opowiada o Janie Kasprowiczu. Przed nami po piersie. Patrzę na drugą stronę sali. Czy są jakieś pamiątki po Janie Kasprowiczu tutaj? Może jest jakiś artefakt, na którym powinniśmy się skupić? My Mamy bardzo dużo rękopisów Jana Kasprowicza, z tym, że niestety są to druki na tyle ulotne, że nie są na co dzień pokazywane. Ale jeśli zejdziemy na dół, mamy tam w tej chwili wystawę czasową Lwów Jana Kasprowicza i tam kilka takich ciekawostek koleżanka wyłożyła. Także tam można to zobaczyć. A tutaj na wystawie stałej mamy m.in. tomiki wierszy z autografami naszego poety. Mamy też element związku Kasprowicza z górami, czyli kożuszek góralski i laska jak spacerował po górach, to właśnie w tym kożuszku i tą laseczką się podpierał. Powiedziała Pani o rękopisach, które są trudno dostępne, to mnie kusi, żeby zobaczyć. To możemy zejść. Do kiedy ta wystawa? Do 5 maja. To jeszcze jest czas. Mogą Państwo po świętach też się tutaj wybrać albo na majówkę. Dobrze, idziemy w takim razie na wystawę czasową. Jesteśmy już na dole, na tej wystawie czasowej Lwów Jana Kasprowicza. Tutaj mamy listy. To jest Jadwiga. Jadwiga Gąsowska, druga żona, bo Kaspowicz był trzykrotnie żonaty. I tutaj właśnie mamy korespondencję, kartki pocztowe i listy, które do niej pisał. Są to bardzo piękne listy, jeśli mówimy o miłości pięknie wyznawanej. Tylko fragment. Miałem sposobność spotykać ją prawie codziennie od czasu przyjazdu pani Jadwigi. Ze świecą szukać osoby, która by dzisiaj tak pięknie napisała. Mamy rok Jana Kasprowicza. Domyślam się, że ta wystawa to nie jedyna część obchodów, które państwo Przygotowali w tym roku tak. 1 sierpnia minie dokładnie 100 lat od śmierci naszego poety. Oprócz tej wystawy, mnóstwo działań edukacyjnych różnego rodzaju spotkania, prelekcje, warsztaty, gry, spacery po mieście, po miejscach związanych z Janem Kasprowiczem. Kulminacją będzie oczywiście Dnia 1 sierpnia dużo uroczystości w Teatrze Miejskim. Będą też koncerty. Zresztą taki koncert odbył się już w ubiegłym roku. Inowrocławski zespół Polifonika wydał płytę do wierszy naszego poety. Katarzyna Kasiborska, Kustoszka Muzeum Jana Kasprowicza w Inno Wrocławiu Była wraz z nami, oprowadzała nas. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i zapraszam serdecznie Państwa do Inowrocławia, do naszego muzeum. A ja już za chwilę Państwa zaproszę na przywołówki. Na co? Na przywołówki. Czym są? To się wyjaśni za trzy minuty. Warto pozostać z trójką i audycją Świąteczny Przystanek. 22 27 trójek. Dzisiaj też się na spacer wybieramy, mimo tego, że pogoda nie sprzyja, ale mamy duże parasole. No i zalecam y, słuchaczom trójki dwa jajeczka dziennie nie więcej, nie można przesadzać. Jest 8.24 w Lany Poniedziałek. Lany Poniedziałek to ważny dzień w Szymborzu. W jednej z dzielnic Innowrocławia w Szymborzu od 194 lat w każde święta wielkanocne odbywają się przywołówki. Przywołówki to kujawski zwyczaj wielkanocny wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Współcześnie organizują go panowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Klubu Kawalerów. Odwiedziłem ich strójkowym trójkowym mikrofonem. Prosimy. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Kawaler przyszedł do kawalerów. Wraz ze mną są... Tomasz Szarzyński. Wiktor Lewandowski. Zastępca, prezesa Nikola Domorczyk. Skarbnik Mikołaj Jeziorski. Co to jest za tradycja? przewówki polegałem na wykupieniu panny przez kawalera. Dla kawalera może być to zalot do danej panny. Dlaczego to już ma prawie 200 lat? Jaki jest tutaj kontekst, że to w 1832 roku komuś przyszło do głowy? Polegało to na tym, iż panny z Szymborza uciekały do sąsiedniej wioski zamieszkiwanych przez Niemców. Byli oni bogatsi, więc kawalerowie Strzymborza postanowili się zbuntować i wymyślili taką tradycję, że będą wykupować panny z Strzymborza i ogłaszać krytyki na drzewie w parku. Ta tradycja też się przez lata zmieniła. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda. Kiedyś to bardziej chroniło mężczyzn, ale w dzisiejszych czasach to bardziej chroni dziewczęta. Że ta krytyka jednak jak zostanie napisana tego chłopaka, to po kościach dostaje. Klub Kawalera bacznie obserwuje przez cały rok i bacznie zapisuje wszystkie notatki o danym kawalerze. To jest jakaś sprytna piramida finansowa, bo kawaler musi wykupić pannę, nawet która mu się nie podoba i której nie lubi, tylko po to, żeby uniknąć krytyki. Tak, zgadza się. Tak jest tylko pisane, jeśli pan by nie przyszedł i nie wykupił tej panny. Wykup panny kosztuje minimum 100 zł. Środki w całości przeznaczone są na organizację przywołówek. Szymborscy kawalerowie mogą wykupić pannę przez dwa tygodnie przed świętami w siedzibie stowarzyszenia. To, że siedziba jest otwarta, mieszkańcom komunikuje się grając na trąbce. Ostateczny termin do wykupu jakiejkolwiek panny już się kończy. Jak już 22 w sobotę wybijam, to już są drzwi zamykane, już musimy pisać księgę. I ile się czasu pisze, bo tu widzę, że tych punktów było 30, tak? Dobrze liczę. Tak, zgadza się. To ile się tak tworzy takie rzeczy? Średnio tam schodzi 8-7 godzin, żeby całą księgę napisać, bo tam wiadomo, krytyki, nie krytyki, te numery i jeszcze przybrane dochodzą. Troszeczkę to zajmuje zawsze. Czyli kończycie gdzieś jakieś 5, 6 rano? No, czasami nawet później. To przepraszam, gdzie jest czas na śniadanie wielkanocne albo sen? Trzeba wybierać pewnie. Trzeba wybierać. Jeden wybierze śniadanie, drugi wybierze sen, a czasami da się to też połączyć. Niezależnie od wyboru, o 17 w niedzielę kawaler ze stowarzyszenia musi być na nogach. Wybrany w garnitur na początku idzie w pochodzie za lokalną orkiestrą, a następnie wdrapuje się po drabinie na trybunę zwaną szubiennicą, by publicznie wygłosić przywołówki. Są dwa rodzaje przywołówek. Pierwszy to ten informujący o wykupieniu danej panny. Czwarty numer przybrany u pana Fita jest tam jedna, ale ładna panienka. Na imię jej Wikusia. Potrzeba tam na nią buteleczkę wody pachnącej, jeden ręcznik haftowany i wyszywany. Niech śpi, niech się nie boi, bo za nią komitet jeziorski Mikołaj stoi. Ten ją wykupił. Drugi rodzaj przywołówki to krytyka kawalera, który panny nie wykupił. Dwudziesty numer u pana Cybulskiego. Jest tam jedna, ale ładna panienka. Na imię jej Kornelka. Potrzeba tam na nią noteć wody, na jej ochody. Na kolei robotę dostałem i po torach jak wściekła kuna lotołem. Raz maszyniście źle trakcję poukładałem i przez to całą noc węgiel z torów zbierałem. Za dzieciaka smurfy wieczorem oglądałem i przez to przezwisko gargamel dostałem. Co roku dla komitet poparcia żałuję, bo wszystko w swojego grata inwestuje. Wyglądam jak piesek bez obroży, nazywam się Jakub Jamroży. Ten nią wykupił. Najważniejszą informacją podczas przywołówek jest komunikat dotyczący tego, jaką ilością wody zostanie oblana w poniedziałek panienka. Do tego zależy, jaką ilością wody panna zostanie oblana, czy w zeszłym roku nas przyjęła, czy nie przyjęła, czy wyszła do nas, czy nie, bo przeważnie dla tych dziewczyn, które rok w rok wychodzą do nas, to jest mniejsza ilość, ale dla tych, co tam parę lat im się zdarzyło przespać, no i nie wiesz, no to już troszeczkę grubiej trzeba oblać. Plany lany poniedziałek zbieramy się przed szóstą, już o szóstej jest wyjście i w lany poniedziałek trąbka ma funkcję ogłaszania, że komitet się zbliża i że panna ma się szykować. Czy to rzeczywiście działa? Czy dzięki temu panny już nie uciekają do innych dzielnic Innowrocławia teraz współcześnie? Mamy parę przykładów, że kawaler, który przychodził tu od początku i wykupiwał daną pannę. To skończyło się to na małżeństwie. W tym roku właśnie też mamy takiego kawalera, który za rok kończy już kupować swoją pannę i będą brali ślub. Więc myślę, że opłaca się przychodzić. Ja Wam bardzo dziękuję. Powodzenia życzę w takim razie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Co warto dodać, panny z Szymborza z chęcią biorą udział w tradycji przywołówek. Co więcej, na samo wydarzenie co roku z całego miasta przyjeżdża kilkaset osób. Tradycja wspierana jest też przez władze miasta. Za chwilę w Trójce, która jest dziś w Inno Wrocławiu, przejdziemy się alejkami pięknego parku solankowego. Jest 8.30 na zegarze. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam Cię obok Działaś jak melisa, tak smakuję mięta Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą Czytasz w moich myślach, się skrzydła W końcu poczyłem coś W końcu poczyłem coś 22,7 trójek w każdej świątecznej i innowrocławskiej sprawie. Park faktycznie duży i piękny, ale wyziewy z komina, chyba elektrociepłownia, mroźne poranki nie były przyjemne. Odpowiedni moment, 8.32 to odpowiedni moment, by przejść po parku solankowym w Inno-Wrocławiu. To moja propozycja spędzenia czasu, gdy są święta, taka szybka, wymagająca fizycznie. Zwiedzanie parku solankowego zaczynamy od spotkania się z naszym przewodnikiem pod wysoką na kilka metrów rzeźbią Pawia, która chyba jest swoistym odpowiednikiem warszawskiej rotundy, jeśli chodzi o umawianie się, prawda? Tak, bo to takie miejsce jest najłatwiejsze, aby tu trafić, ale ten paw to jest zegar słoneczny. Edmund Mikołajczek, historyk, będzie nas oprowadzał po parku solankowym, czyli po solankach. Zaczęliśmy od Pawia i idziemy przed siebie na zachód. Przejdziemy kręgosłup parku. Jaka jest historia Innowrocławia jako uzdrowiska i tego parku solankowego? W XIX wieku dr Wilkoński uznał, że można w oparciu o solankę leczyć ludzi, co na zachodzie już było wtedy normą. I w związku z tym powstały solanki 150 lat temu. Jesteśmy przy pierwszym budynku. Co to jest za budynek? Rozumiem, że tutaj się zaczęła cała historia uzdrowiska. Wewnątrz tego obiektu wykopaną studnię i czerpano z niej solankę I ta najstarsza część to było tylko 14 wanien To były autentyczne początki uzdrowiska Dlaczego warto w tej solance się kąpać? Może legendę opowiemy Legenda mówi, że kiedy księciem był Władysław Herman I miał za żonę Judytę, księżniczkę czeską Niestety nie doczekali się przez 6 lat małżeństwa potomka I on tutaj przebywał ze swoją żoną Judytą i ona wzięła serię kąpieli i ona doczekała się potomka i tym potomkiem był Bolesław Krzywousty. W XIX wieku tutaj się zaczyna historia uzdrowiska. Kto tutaj się leczył? Janusz Kusociński na przykład leczył swoją kontuzję. Maria Konopnicka na przykład. Słynny prezydent Warszawy, Starzyński, generał Sikorski. Im dalej idziemy, tym bardziej się robi tutaj urokliwie. Jestem zaskoczony, że rzeczywiście od tego pawia to może być coraz piękniej i piękniej, bo jesteśmy już teraz nad stawem, kaczki pływają. Staw jest stary jak świat i kilka tysięcy lat temu wokół stawu osadnictwo kwitło. Idziemy dalej i przed moimi oczami tężnia. Na razie jeszcze z niej skorzystać nie można. Ona jest czynna, jeśli nie jest remontowana. Wchodzimy właśnie teraz na teren tężni. Potężna jest ta tężnia, nie taka wielka jak w Ciechocinku, ale o wiele większa niż w Konstancinie. To jest taki wielokąt, właściwie dwa takie wielokąty tworzą jedną całość, dlatego u nas się czujemy zupełnie inaczej, bo w Ciechocinku to są takie osobne, długie ciągi urządzeń, ale nie ma tego miejsca w środku, a my to mamy. Można chodzić także po koronie na wysokości 9 metrów. Normalnie jak to działa, to jest taki szum wody, która spada z tych 9 metrów. To jest powietrze więcej niż bałtyckie. Ale jak tężnia nieczynna, to i tak jest inna możliwość korzystania z dóbr solanki. Idziemy teraz w kierunku pijalni wód. W ogóle vis-a-vis tężni widzę, że są przygotowane też stoliki takie stałe z warcabami. U nas wszystko jest. I tam jest dla dzieci taki kompleksik, mini golf czy tenis stołowy. Teraz idziemy znowuż na wschód. Idziemy, idziemy i ta przyroda się tutaj non stop zmienia. Przeszliśmy teraz przez taki gaj drzew iglastych i ten gaj nas doprowadził ścieżka prowadząca przez ten gaj do pijalni. Bardzo długo czynna ta pijalnia od 10 do 21 i też jest palmiarnia. Mamy tu trzy w jednym. To jest pijalnia, gdzie można sobie zdegustować dwie wody, jakie tutaj są serwowane. I Nowocławianka, i Jadwiga. Dodatkowe atrakcyjki to są izba lokalna Kujawska, że można zobaczyć, jak to dawniej ludzie na Kujawach chodzili ubrani i jak żyli. Oraz niewielka palmiarnia. I wchodzimy do tej głównej części. Na potrzeby, że tak powiem, słuchaczy, musimy coś zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta tu... jest wysoko zmineralizowana. Czyli innowrocławianka. Dokładnie, a Jadwiga jest na trawienie. Lecznicza. Która jest lepsza dla osoby zdrowej? Innowrocławianka. Słona, ale nie za dużo. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Ile powinno się tak spacerować po tym parku? Słyszę czasami w mediach, że pół godziny to każdy człowiek powinien mieć spaceru dziennie. Ale według moich miar to jest mało. Ja osobiście jestem na powietrzu codziennie w kilka godzin. Edmund Mikołajczyk, historyk, nas oprowadzał po parku solankowym. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. O dancingach, sanatoriach nie można też zapominać. To proszę bardzo. Dance the Night i Dualipa w trójce 23 minuty do dziewiątej. Touch Panie prosiły panów do tańca, a ja zachęcam do kontaktu z nami w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Może ktoś z Państwa jest z Inowrocławia i ma do polecenia jakąś turystyczną perełkę 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Była aktywna propozycja spaceru po parku solankowym. Czas teraz na aktywność mniej wymagającą fizycznie w Inowrocławiu Jako właśnie taką polecam Państwu Muzeum Zdobienia Kryształów. W stolicy Kujaw Zachodnich przez blisko 100 lat. Do 2019 roku działało. Huta Szkła Irena. Dzisiaj dziedzictwo kultywuje Andrzej Frejgant. Dzień dobry. Witam. Ja już zdradziłem, kiedy Huta Szkła działała w Wrocławiu, ale jaka jest jej historia. Zaczęła powstawać w 1920 roku. Pierwszym właścicielem w 1924 roku został, zaprzyjaźniłem się z tym panem Heniu Podkomorski. W latach 70. pani dyrektor Biernacka. Rozbudowała hutę. Były to najnowocześniejsze. Dziś są zgruzowane. Najnowocześniejszy zakład w Polsce, może i nawet w Europie, a na pewno jedyna huta, która formowała szkło sodowe i kryształowe. Huta w 2024 roku by miała swoje stulecie. Mnóstwo maszyn przed nami. Proszę mi zdradzić, jak powstawało to szkło? Na początku trzeba mieć jakiś surowiec, żeby ono powstało. To jest ostatni nieprzetopiony piasek z huty Irena, który nie miał szansy zostać szkłem i po przetopieniu szkło było formowane, tu mamy formę drewnianą bomboniery, później były nowocześniejsze żeliwne formy, fabryka uformowane przez hutnika trafia na szlifiernie. Następnie pani znaczyła to fabrykat musiał być poznaczony, bo było tych szlifów by było ogromna ilość. Czyli rozumiem, że tak, jak ja byłbym teraz w pracy, proszę mnie przyuczyć do zawodu. Biorę takie szkło, kielich i... Pani Znakowacka otrzymuje dany asortyment z rysunkiem. I z tego rysunku, który jest opisany, jaki podział, jaki szlif przede wszystkim, robi sobie miarkę, zaznaczając, gdzie jest obrzeże, góra, czyli na przykład tak jak tu w tym przypadku mamy kieliszek, Początek, ślif środek i koniec. Później siadałam przy kołowrotku i znaczyła. Mamy taką siatkę, ale ja nadal tego wzoru nie widzę. No dobrze, bo jeżeli Dobnik się uczył, kiedyś dwuletnie szkoły były, później trzy, to on już nie musiał sobie rozrysowywać. Wchodził na warsztat, trochę głośniej będzie. Pani Znakowacka znaczy nam tylko podział robi, nam tak zwaną kratkę, a wszystko, resztę to już mamy w głowie wyuczone. Lata praktyki. Chyba, że ktoś na nowo coś chce wymyślić, jakiś nowy szlif. Jak to szkło teraz pan ozdobił, to ono musi... Do wytrawienia. Tu my tego na terenie na nie. Huta Irena miała chemiczną polerownię. Teraz najbliższe wytrawianie, czyli chemiczna polerownia to jest na Słowacji. I po około godziny te łobinki robią się błyszczące. W ogóle szkło w dotyku jest takie bardziej przyjemne. I tak jak tam widać już na regałach, to są wyroby gotowe. Chylimy się ku końcowi zawodu. Tu fabryka już do osiągnięcia jest bardzo trudne, a po drugie nie ma młodych ludzi, których by ciągnęło do tego zawodu. Chociaż się pochwalę, w ubiegłym roku miałem na praktykach studenta z Wrocławia, z Akademii Sztuk Pięknych. Andrzej Frejgant, założyciel i właściciel Muzeum Zdobienia Kryształów, był wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Ja Również Państwu dziękuję przy kryształach poniekąd za chwilę w trójce pozostaniemy, przyjrzymy się bowiem kryształom soli, soli z której inna wrosła w słynął i w pewnych branżach słynie po dziś dzień. 227 z trójek sprawy Inowrocławia. Ja tam byłem 40 lat temu na praktykach, no i wrażenie na mnie wywarł rynek tego miasteczka poza oczywiście uzdrowiskiem. Myślę, że warto pewnie jest jeszcze teraz piękniejszy niż 40 lat temu. Za 13.9. Zgodnie z obietnicą czas dowiedzieć się więcej o najpopularniejszym dodatku do potraw, jakim jest sól. Tony jej znajdują się pod Innowrocławiem. Więcej o jej smaku oraz o tym, jak jest wydobywana można dowiedzieć się odwiedzając wystawę soli. Zaczynamy od założenia kasku. Oczywiście. My zakładamy białe, ponieważ białe kaski nosiły osoby dozoru i kierownictwa ruchu zakładu. A w związku z tym, że pełniłem obowiązki Nacztegara Górniczego i kierownika stacji ratownictwa górniczego to przysługiwa mi biały kask Szybko mnie pan panie Marianie awansował Marian Pieszgalski były górnik jest wraz ze mną i będzie nas oprowadzał po wystawie soli bo Inno solą stał dziś już mniej, stoi solą ale dalej związki z solą ma, no, chociażby sama nazwa Hohenzalca, niemiecka nazwa miejscowości dużo mówi o tym, że sól tu jest Panie Marianie, dzień dobry Szczęść Boże po górni. Szczęść Boże, tu tutaj soli na ścianach, pewnie jakbym polizał to słone, właśnie można polizać? 100% polizać można, ale nie polecam. Jeśli będzie Pan sobie życzył, to dostanie Pan ładny kawałek soli i w domku można sobie nawet gotując ziemniaczki czy zupę kawałek wrzucić i to jest właśnie ta czysta. Naturalna sól, nieważona, kamienna. Czyli taka, którą sobie dodajemy do potraw chociażby. Dlaczego tutaj było wydobycie soli? I Noworocza miał na tyle szczęście, że tu w środkowej Polsce mamy kilkanaście wysadów solnych. Nasza sól jest solą naprawdę starą. Około 230 milionów lat temu około 80% Naszej soli ma kolor szary, podchodzący pod kolor grafitowy. Natomiast mamy również w niektórych miejscach występowanie czystej soli w stuprocentowej na cel, czysty kryształ solny. Kiedy się zaczyna ta historia wydobycia i do kiedy ona trwa? Bo niestety już ta sól, tą tradycyjną metodą tutaj w winno wrocławiu nie jest wydobywana. My mamy około 800-letnią historię wydobywania soli. My tu w Inno-Wrocławiu mieliśmy kopalnię stricto klasyczną metodą głębinową. Jedno zdanie odnośnie likwidacji naszej kopalni. W górnictwie solnym jest taka teoria, że jedna kropla wody słodkiej, która znajdzie się w wyrobisku górniczym, to jest wyrok odnośnie tej kopalni. W związku z powyższym Podjęto decyzję odnośnie likwidacji naszej kopalni, ponieważ nasz wysad znajduje się pod centrum Inowrocławia. Nasz rynek i wszystkie sąsiednie ulice powstały na wysadzie solnej dla bezpieczeństwa naszego miasta. i Trzeba było podjąć decyzję o likwidacji tej kopalni. Likwidacja kopalni to są lata 90. Czy jest coś, co jest dla Pana takim najważniejszym, czy eksponatem, czy czymś obok czego po prostu obojętnie przejść się nie powinno? Mam takie dwa miejsca. Pierwsze to jest sala ratownictwa górniczego. Bo pan był ratownikiem, przypomnijmy. Ja, ja byłem ratownikiem 17 lat. Natomiast jeśli chodzi o drugie miejsce, to mamy tu taki piękny obraz świętej Barbary. Doszliśmy do obrazu świętej Barbary. Obok nas, nad naszymi głowami, piękne żyrandole soli. Obraz świętej Barbary był w kopalni głębinowej na głębokości 540 metrów pod ziemią, przed zalaniem tej kopalni ten obraz był przylepiony na ścianie solnej. Żeby nie zrobiło nam się tak bardzo sentymentalnie, to żeby to nie zabrzmiało tak, że już sól nie jest wydobywana w -Wrocławiu. Ona dalej tutaj na tych terenach jest pozyskiwana, tylko w zupełnie inny sposób. To się zgadza, panie Marianie? Oczywiście, że się zgadza. W tej chwili działają dwie kopalnie otworowe. Te kopalnie one przejęły w całości eksploatację soli, wydobycie tej soli i produkcję solanki odbiorcami jest. zakłady sodowe w Motwach, w Janikowie, zakłady w Włocławku. My w tej chwili nie produkujemy soli jadalnej. Ważelnie soli mamy w Janikowie. Janikowa my odbieramy, też ją sprzedajemy. Ja Państwu nie mogę polecić soli, zanim jej nie spróbuję. O matko, a to ciężkie jest. No, Obiecana degustacja soli. Tutaj mogę wziąć któryś z tych kryształów, tak? tak. Wezmę jakiś mniejszy. Przepoliznać, bo obiecałem. Słony, Na pewno. Geolodzy nasi to nawet pod smaku potrafili szczegółowo określić zawartość soli. Na koniec krótkie pytanie i krótka odpowiedź, czy jak się siedziało w tej kopalni, ciągle się wdychało, soli, się ją jadło też? Czy się później więcej soliło, czy mniej? A może w ogóle? Normalnie. Marian Pieszgalski, górnik był wraz z nami. Już mówię górnik, nie był górnik, bo pan się czuje ciągle górnikiem. Bardzo dziękuję. Dzięki za komplement, ale naprawdę czuję się cały czas górnikiem. Za 8,9 gramy po francusku w trójce. Czas na podsumowanie naszej wyprawy do Innowrocławia. Ile taki wyjazd kosztuje dla jednej osoby bez noclegu na jeden dzień? Bilety kolejowe z Warszawy to łącznie koszt 144 zł i 20 groszy. Bilety do muzeów Jana Kasprowicza i Muzeum Zdobienia Szkła to koszt kolejno 15 i 30 zł. Wystawa solnictwa oraz przywołówki to atrakcje darmowe. Lunch w centrum miasta to wydatek rzędu 35 zł. Sumując... Dzień wino w Wrocławiu kosztuje 224 zł i 20 groszy. Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Paweł Turski. Bardzo dziękujemy za nasze świąteczne spotkanie i do usłyszenia w Trójce. Wokół puste cztero ścian wyblakły od tych dram, co ty wplątałeś mnie. Dźwięk odbija się od ram, które kiedyś były tam, gdzie powiesiłeś je. Nie wiem, czy to taka moda, Netflixowy sen, daj mi znać, że to historia, będę przejmować się w niej. Zapomniałam jak dzień zachwyca mnie, czuję lata, smak, panoramicznie, dzięki Tobie wiem, że traciłam czas Sterem losu będzie dzisiaj nowa ja Ogłoszenie społeczne. Półtora procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.